Rozdział dwunasty. Alma przemawia do Zezroma. Tajemnice Boga są przekazywane ludziom według uwagi, jaką poświęcają Bogu i ich pilności wobec Niego. Ludzie będą sądzeni za swe myśli, słowa i czyny. Niegodziwi zostaną skazani na śmierć duchową. To życie jest okresem próby. Plan odkupienia przewiduje zmartwychwstanie wszystkich umarłych i prawo do miłosierdzia, aż do odpuszczenia grzechów poprzez jednorodzonego syna, ojca, dla tych, którzy się nawrócą i nie znieczulą swego serca. Alma widząc, że Zezrom zamilkł na słowa Amuleka, przekonawszy się, że Amulek przełapał go na kłamstwie i na tym, że pragnął go zwieść, by go zniszczyć i widząc, że Zezrom zaczął drżeć pod wpływem wyrzutów sumienia, zaczął do niego przemawiać, potwierdzając słowa Amuleka i wyjaśniając pismo w większym stopniu niż dokonał tego Amulek. I ludzie zgromadzeni wokół Almy, a była ich Wielka Rzesza, słyszeli jego słowa skierowane do Zezroma i Alma przemawiał do niego w ten sposób. Zezrom, oto przyłapano cię na kłamstwie i podstępie i kłamałeś nie tylko ludziom, lecz kłamałeś Bogu, gdyż zna On wszystkie twoje myśli i przekonałeś się, że twoje myśli zostały nam wyjawione przez Jego Ducha. I przekonałeś się, że wiemy, iż plan Twój był wyrafinowany Według wyrafinowania diabła Albowiem miał na celu kłamstwo i zwiedzenie tego ludu Aby ludzie obrócili się przeciwko nam Obrzucili nas obelgami i wypędzili z miasta Był to plan Twego wroga, który działał przez Ciebie I chcę, abyście zapamiętali, że co mówię do Zezroma Odnosi się do wszystkich i mówię wszystkim, że była to pułapka zastawiona przez wroga, aby usidlić ten lud, aby uczynić z was jego poddanych, aby mógł skuć was swymi łańcuchami i skazać na wieczną śmierć według swej władzy nad tymi, którzy pozostają w jego niewoli. I gdy Alma powiedział te słowa, Zezrom zaczął jeszcze bardziej drżeć, bo był coraz bardziej przekonany o mocy Boga, jak też, że Alma i Amulek przejrzeli go na wskroś gdyż wiedział, że znają jego myśli i zamiary, albowiem dana im była moc poznania tego wszystkiego przez ducha proroctwa. I Zezrom zaczął ich usilnie wypytywać, aby dowiedzieć się więcej o Królestwie Bożym. I zwrócił się do Almy. Co oznaczają słowa Muleka o w zmartwychwstaniu umarłych, że wszyscy wstaną, zarówno sprawiedliwi, jak i niesprawiedliwi I zostaną przyprowadzeni przed Boga, aby zostali osądzeni według swych czynów I Alma zaczął mu wyjaśniać mówiąc Wielu ludziom dane jest poznanie tajemnic Boga Jednakże są oni zobowiązani ścisłym przykazaniem do zachowania tego dla siebie I przekazywania tylko tej części słowa Którą on wyznacza ludziom według uwagi, jaką mu poświęcają I według ich pilności wobec niego Dlatego ten, kto znieczula swe serce, otrzymuje mniejszą część słowa A ten, kto nie znieczula swego serca, otrzymuje większą część słowa I poznaje tajemnicę Boga, aż znaje w pełni i ci, którzy znieczulają swe serca, otrzymują coraz mniejszą część słowa, aż nie wiedzą nic o jego tajemnicach. Wtedy diabeł bierze ich w niewolę i prowadzi według swej woli ku zagładzie. Takie jest znaczenie łańcuchów piekła. Jamulek powiedział wam wyraźnie o śmierci i przejściu przez martwy stanie w stan nieśmiertelności oraz że zostaniemy postawieni przed sądem Boga, abyśmy zostali osądzeni według swych czynów. Wtedy, jeśli znieczuliliśmy nasze serca na słowo, że nie ma ono w nas miejsca, okropny będzie nasz stan, gdyż zostaniemy potępieni. Albowiem nasze słowa potępią nas, wszystkie nasze czyny potępią nas i nie okażemy się bez skazy. Nasze myśli także nas potępią i w tym okropnym stanie nie odważymy się podnieść oczu ku naszemu Bogu. Wtedy bylibyśmy wdzięczni, jeśli byśmy mogli nakazać skałom i górom, by nas przywaliły i ukryły przed Jego obliczem. Lecz to nie może nastąpić. Musimy wystąpić i stanąć przed Nim, gdy otacza Go chowała, moc, potęga i majestat i przyznać ku naszemu wiecznemu wstydowi, że wszystkie Jego wyroki są sprawiedliwe, że ma on słuszność we wszystkim, co czyni że jest miłosierny wobec ludzi i ma moc zbawienia każdego człowieka który wierzy w jego imię i którego czyny świadczą o nawróceniu mówię wam, że wtedy nastąpi druga śmierć która jest śmiercią duchową wtedy ten, kto umarł w grzechach w śmierci ciała umrze także duchowo będąc nieczuły na wszelką prawość Wtedy to ich męki będą niczym jezioro ognia i siarki, którego płomienie wznoszą się na wieki wieków. Wtedy to zostaną skazani na wieczną śmierć według władzy i niewoli szatana, który ich ujarzmił zgodnie ze swoją wolą. Mówię wam, że pozostaną oni, jak gdyby nie nastąpiło odkupienie, gdyż według sprawiedliwości Boga nie mogą być odkupieni i nie mogą umrzeć bowiem wiemy, że wszystko będzie wtedy niezniszczalne. I stało się, że gdy Alma powiedział te słowa, ludzie zaczęli się jeszcze bardziej dziwić. I był pośród nich człowiek o imieniu Antionach, jeden z ich przywódców. Wystąpił on i zapytał Almę. Co to było, co powiedziałeś, że człowiek zmartwychwstanie i przejdzie z tego śmiertelnego stanu w nieśmiertelny i że jego dusza nigdy nie może umrzeć? Co oznaczają słowa Pisma, że Bóg postawił cherubina i miecz ognisty we wschodniej części ogrodu w Edenie, aby nasi pierwsi rodzice nie weszli i nie zjedli owocu drzewa życia, przez co mieliby życie wieczne? Widzimy z tego, że nie mogą mieć życia wiecznego. I Alma odpowiedział. Miałem wam to właśnie wytłumaczyć. Otóż wiemy, że upadek Adama nastąpił przez zjedzenie zakazanego przez Boga owocu i że przez upadek Adama wszyscy ludzie stali się zgubieni i upadli. I mówię wam, że jeśli byłoby to możliwe, żeby Adam zjadł wtedy owoc drzewa życia, nie byłoby śmierci i słowo nie spełniłoby się, czyniąc Boga kłamcą, albowiem zapowiedział, jeśli zjesz, na pewno umrzesz. I wiemy, że cała ludzkość podlega śmierci Śmierci, o której mówił Amulek, że jest śmiercią ciała Jednak dany jest człowiekowi okres czasu, podczas którego może się nawrócić To życie stało się więc okresem próby, okresem przygotowania na spotkanie Boga Przygotowania do stanu wieczności, o którym mówiliśmy, że następuje po zmartwychwstaniu umarłych I gdyby nie plan odkupienia, przygotowany od założenia świata w stanie umarłych nie mogłoby nastąpić. Jednak plan odkupienia został przygotowany i zgodnie z nim nastąpi w stanie umarłych, o którym mówiliśmy. A jeśli byłoby to możliwe, żeby nasi pierwsi rodzice zjedli owoc drzewa życia, ich życie zawsze byłoby pełne żałości, gdyż nie przeszliby stanu przygotowania i plan odkupienia zostałby zniweczony, a słowo Boga nie wypełniwszy się, nie miałoby żadnej wagi. Ale tak się nie stało, gdyż postanowiono, że ludzie mają umrzeć i po śmierci przyjdą na sąd. Ten sam sąd, o którym mówiliśmy, oznaczający koniec. I gdy Bóg postanowił, że ludzie mają doświadczyć tego wszystkiego, uznał za właściwe powiadomienie ich o tym, co dla nich ustanowił. Posłał więc aniołów, aby rozmawiali z nimi i dzięki nim Ludzie poznali Jego chwałę. Od tego czasu ludzie zaczęli wzywać imienia Boga. Bóg rozmawiał więc z ludźmi i uczynił im wiadomym plan odkupienia przygotowany od założenia świata, a objawiał im to zależnie od ich wiary, nawrócenia się i ich czynów świętości. I dał przykazania ludziom, którzy po uprzednim przekroczeniu pierwszego przykazania, odnoszącego się do tego, co fizyczne, stali się jak bogowie, odróżniając dobro od zła i mogli działać według swej woli i upodobania, czyniąc zło lub dobro. Po zaznajomieniu ich więc z planem odkupienia, Bóg dał im przykazania, aby nie czynili zła, za które karą jest druga, trwająca przez wieczność, śmierć, śmierć albo nieczułość na wszelką prawość. Albowiem dla takich plan odkupienia nie ma żadnej mocy. Gdyż według najwyższej dobroci Boga Sprawiedliwość nie może być unicestwiona I Bóg wzywał ludzi w imię swego Syna Zgodnie z przygotowanym planem odkupienia Mówiąc Jeśli się nawrócicie I nie znieczulicie swych serc Okaże wam miłosierdzie Poprzez mego jednorodzonego Syna Kto się więc nawróci I nie znieczuli swego serca będzie miał prawo do miłosierdzia poprzez mego jednorodzonego Syna aż do odpuszczenia grzechów i tacy ludzie wejdą do mego odpoczynku. A kto znieczuli swe serce i będzie czynić nieprawość, przysięgam, że nie wejdzie do mego odpoczynku. A teraz, moi bracia, mówię wam, że jeśli znieczulicie swe serca, nie wejdziecie do odpoczynku Pana. Wasza niegodziwość sprowadzi na was Jego gniew, tak jak stało się, gdy został sprowokowany do gniewu po raz pierwszy. I stanie się to zgodnie z Jego Słowem, tak w ostatnim, jak i w pierwszym sprowokowaniu, aż do wiecznej zagłady waszych dusz. Jego Słowo spełni się więc co do ostatniej śmierci, jak spełniło się co do pierwszej śmierci. A teraz, moi bracia, Wiedząc to wszystko, a także zdając sobie sprawę, że jest to prawda, nawróćmy się i nie znieczulajmy naszych serc, abyśmy nie sprowokowali Pana, naszego Boga, by zgromił nas swym gniewem za nieposłuszeństwo Jego późniejszym przykazaniom, które nam dał. Lecz tak postępujmy, abyśmy mogli wejść do Jego odpoczynku, przygotowanego dla nas zgodnie z Jego Słowem.